Przed mikrofonem Darek, witam w audycji numer 147 podcastu Radio 9 Lubin. Podcastu nagrywanego w niedzielę 20 lutego za oknem śniegu. W dzisiejszej audycji na początek wizyta z mikrofonem lubińskiego przewoźnika miejskiego, czyli PKS Lubin i rozmowa dotycząca nowo zakupionych autobusów miejskich. Później rozmowa z trenerem klubu Pure Health and Fitness Piotrem o zimowym treningu. Zapraszam do słuchania. Lutego do Lubina przybyło 10 nowych niskopodłogowych autobusów miejskich. Zapraszam teraz na rozmowę z prezesem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w Lubinie, panem Kazimierzem Ziłkowskim. Na początku zadałem pytanie, czym charakteryzują się nowe autobusy oraz dlaczego są takie wyjątkowe. One są wyjątkowe, po pierwsze, że są nasze. Po drugie, że zakupione przy ogromnym 75% wsparciu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. I są najnowocześniejsze na polskim rynku. Sądzę też, że to są jakość w niczym nie odbiega od najlepszych autobusów w Unii Europejskiej. Po pierwsze, to jest silnik. To jest silnik z normą EFV, który jest lepszy od normy Euro 5, ponieważ spełnia fakultatywną normę czystości spalin. To jest jeszcze niepowszechnie stosowane, ale wszyscy szanujący się producenci osiągają tak dobry wynik, jeżeli chodzi o czystość spalin. Druga sprawa to ten egzemplarz, czyli MAN, ta marka, bo tutaj czystość spalin osiąga się poprzez dopalanie spalin w silniku wysokoprężnym, a nie jak w większości producentów silników poprzez przepuszczanie spalin przez zbiornik z mocznikiem. Wtedy związki siarki i inne te, które można wytrącić zostają wytrącone i spaliny osiągają podobną normę czystości, czy taką samą, ale z większym kłopotem przy eksploatacji autobusu. A to, co już w Lubinie przy tych nowych y, autobusach jest standardem, jest tu, również i tutaj wszystko zachowane, czyli platforma do wjazdu wózkiem inwalidzkim, y, informacja Głosowa, czyli zestaw głośno mówiący o kolejnych przystankach i o kierunku jazdy dla osób, które miałyby kłopoty ze wzrokiem. Nie muszą czytać, czy nie mogą czytać tablic elektronicznej, które również wyświetlają kierunek jazdy i rozkład jazdy. To daje po prostu komfort. Jest to autobus przyjazny dla ludzi z kłopotami w codziennym funkcjonowaniu a tacy są również wśród nas. Dodatkowym elementem jest też to, że każdy z nowych autobusów jest wyposażony w zestaw czterech kamer, które na ponad 30 dni są w stanie zarejestrować każde zdarzenie podczas jazdy autobusu. Wśród 10 stojących przed nami na parkingu PKS-u autobusów widzimy, że wszystkie posiadają również kabinę kierowcy wyposażoną w klimatyzację. Tak, kabina kierowcy jest wyposażona w klimatyzację. No te ostatnie cztery many, które były zakupione do komunikacji miejskiej w Lubinie również miały kabinę klimatyzowaną. Tutaj dodatkowym elementem jest podgrzewanie znaczy foteli kierowcy. To jest y, wyposażenie nie do przecenienia przy niskich temperaturach i częstym otwieraniu drzwi. Nieraz po prostu klimatyzacja nie zawsze wystarczy, albo niekoniecznie musi być włączana a ta forma i w samochodach ciężarowych i w samochodach osobowych jest powszechnie już stosowana i cieszę się, że tutaj ona różnie ma zastosowanie. Chcę też powiedzieć, że bardzo dobrze ją ocenili kierowcy, dziesięciu kierowców, którzy sprowadzali te autobusy z Poznania i chwalili sobie nie tylko właśnie formę, możliwości podżywania fotelu, ale również jego ustawienia, lusterek. Po prostu we wszystkich trzech płaszczyznach może być fotel formowany. Jest to dla kierowcy, który spędza niejednokrotnie 10 godzin za tą kierownicą. To są już komfortowe warunki jazdy. Wybór padł na MANA. Przez wiele lat PKS eksploatował wówczas jeszcze wysłużone autobusy tego niemieckiego producenta. No to to był już bardziej wysłużony, natomiast tutaj wybór marki to po pierwsze przeprowadziliśmy postępowanie ofertowe, otwarte postępowanie ofertowe, gdzie w 65% to była cena, chyba w 10 warunki gwarancja, a w 35 warunki eksploatacyjne, bo ja ze swojej strony większą uwagę przywiązuję do warunków eksploatacji Autobusów, czy do łatwości eksploatacji tych pojazdów przed ceną, ponieważ wydatek jest jednorazowy, a one powinny być eksploatowane przez naszą spółkę co najmniej 15 lat. I na tyle są zaplanowane, bo tej jakości pojazd jest w stanie bez nadzwyczajnych zdarzeń nocowych wwozić naszych mieszkańców w komfortowych warunkach przez 15 lat. Zgodnie z kontraktem podpisanym z Urzędem Miejskim w Lubinie. Tabor komunikacji miejskiej nie powinien przekraczać 11 lat. W chwili obecnej jeszcze w eksploatacji znajduje się 19 Jelczy 120M. One zostaną wyparte przez te many. Mamy ich 10, a w najbliższych miesiącach będzie ich jeszcze więcej. Tak, znaczy całość naszego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli poprawa warunków funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lubinie poprzez zakup 19 nowoczesnych niskopodłogowych przyjaznych dla środowiska autobusów komunikacji miejskiej stanowi, że ta dziesiątka jest pierwszą większą połową naszego kontraktu. Następne dziewięć najprawdopodobniej będzie przyprowadzone do Lubina za kilka miesięcy. To jest na koniec roku lub na przełomie roku szczegóły są dogrywane, bo to będzie zawarte w umowie z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i wtedy te terminy dokładnie podamy. Na razie je uzgadniamy. Natomiast tak, te 10 w ciągu najbliższych dwóch tygodni, bo sądzę, że tyle będzie trwało przygotowanie tych autobusów do jazdy. W tej chwili przekładane są systemy GPS-u, czyli satelitarnej lokalizacji autobusu na każdym przystanku w Lubinie. To z kolei jest możliwość oceny przez miasto punktualności jazdy i one w ciągu dwóch tygodni powinny znaleźć się już na ulicach, dwóch-trzech tygodni maksymalnie znaleźć się na ulicach Lubina. Zastąpią te wszystkie mają za zadanie zastąpić 19 wysłużonych Jelczy 120, które no, nie spełniają żadnej normy euro, silniki zanieczyszczają zdecydowanie więcej nasze miasto. Wtedy Średnia wieku po wymianie tych, 9, tych 10 autobusów, to średnia wieku w naszej firmie to będzie około 2,5 roku średnia autobusów, a jeżeli będą tamte, no to jeszcze się zmniejszy. Bo no, liczę, że tamte zostaną wprowadzone, 9 identycznych autobusów będzie sprowadzona pod koniec roku lub na początku przyszłego roku. I całkowicie wymieni 19 dotychczas eksploatowanych pojazdów, jak 120. Komunikacja miejska w Lubinie jest prowadzona na prostych zasadach. Mamy umowę z miastem dziesięcioletnią i za określoną stawkę zawoza kilometr mamy świadczyć usługi dla mieszkańców Lubina na bardzo wysokim poziomie, jednym z najwyższych, jak znam, możliwości miejsc innych miast w Polsce. Gospodarowanie tymi środkami należy do zarządu PKS SA w Lubinie i jeżeli na tym potrafimy sprostać wymaganiom i jeszcze zarobić. To jest bardzo dobrze, a jeżeli nie potrafimy zarobić, to musimy dołożyć do tego interesu, bo wcale nie ukrywam, że w ciągu 12 miesięcy każdego roku, co najmniej 2-3 miesiące są takie, że prowadzimy działalność na komunikacji miejskiej ze stratą. Ale za to w pozostałych miesiącach po prostu zarabiamy. To nie jest zbyt rentowna działalność gospodarcza, ale dająca wiele satysfakcji. Natomiast jak ja znam polski rynek komunikacji miejskiej, bez wsparcia Unii zdecydowana większość miast nie jest w stanie odbudować z własnych przychodów swój park autobusowy, gdzie taki autobus jak ten, czyli 12-metrowy, 100-osobowy kosztuje około 900 tysięcy złotych, a przegubowy, gdzie jest używany w dużych miastach, zdecydowanie ponad milion złotych. To są po prostu ogromne pieniądze. Bez pomocy środków unijnych po prostu trudno byłoby je odbudować. Stąd i nasze uznanie i wdzięczność za to, że mogliśmy skorzystać, najwielkie no szczęście, że mogliśmy skorzystać w Lubinie właśnie z tego programu operacyjnego w działaniu 3.3 Transport Miejski i Podmiejski, który ten cały nabór zakończył się sukcesem dla nas, jak dla pięciu, dla czterech innych podobnych spółek na Dolnym Śląsku. Chcę powiedzieć, że do naboru złożyło akces 28 firm z województwa dolnośląskiego. Po preselekcji zostało 8 firm, gdzie 6 zdecydowało się złożyć wnioski i z tych 6 właśnie jesteśmy również w tej szóstce jesteśmy również my. tym większy sukces Lubina, mieszkańców, nasz. Z tego się bardzo cieszymy. Całość projektu unijnego, ten który my mamy czyli poprawa warunków obsługi transportu miejskiego w Lublinie, to jest 17 milionów 470 tysięcy zł 400. To jest całkowita wartość projektu PLA z tym, że ona zawiera koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, czyli na przykład VAT jest kosztem niekwalifikowanym, ale również zabiera. Dofinansowanie unijne wynosi 10 milionów 410 640 zł. więc jest to około 75% zakupu netto samych autobusów, oczywiście w ramach w skład projektu jeszcze wchodzi opracowanie, koszty opracowania wniosku, audyt, reklama, no i udział własny. To wszystko, to się wiąże z organizacją i z rozliczeniem. W 2010 roku y, autobusy PKS Rubinesa przewiozły y, w komunikacji miejskiej 6 337 035, 35 pasażerów. Jest to no, ogromna liczba i cieszymy się, że możemy być tak użyteczni naszym mieszkańcom. Sądzę, że dzięki nowej jakości nowych autobusów liczba ta będzie wzrastała satysfakcja pasażerów rosła. Tylko u nas całość konferencji prasowej H3 Radio 7 Witam serdecznie Powiedzieć, że to kto autobus. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś wart. Serdecznie nazywam się Andrzej Hiren i Zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć, mój starszych pilaw. Słuchajcie Radia 9 Lubin. Mówi Grizzly Cisłez Rocker. Słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie. Informacje, korespondencje, wywiady, dobra muzyka. Nasz mikrofon zawsze blisko Ciebie.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 Kiedyś mówiłem do uprawiania stretchingu, akurat w sobotę o godzinie 18 prowadzę stretching, czyli dla tych, którzy intensywnie trenują cały tydzień, w sobotę mogą przyjść właśnie sobie zrelaksować mięśnie poprzez fazę rozciągania i wówczas właśnie zakończyć to basenem. I jest niesamowita regeneracja i właśnie przygotowywanie organizmu do nadchodzącego sezonu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 Tak, chciałbym napomknąć, że w naszym klubie od, od niedawna są założone, fakt, że na razie tak próbnie w kwestii bardziej zainteresowania klientów, klubowiczów, taśmy TRX, które są bardzo dobrym tutaj sprzymierzeńcem treningu. Można sobie naprawdę fajny trening na, nim, na nich zrobić. Około 300 ćwiczeń jest wymyślonych do wykonania na tych taśmach, stymulując wszystkie grupy mięśniowe. I to jest oczywiście w formie y, treningu indywidualnego, ale na pewno pod okiem instruktora, także instruktor pokaże jak te ćwiczenia na tym wyglądają i można sobie naprawdę fajnie pomóc dopompować mięśnie, można sobie zrobić typowy trening na, na TRX. -ie. Zachęcam również do, do, do tego typu właśnie aktywności tutaj w naszym klubie. O tym wszystkim dowiemy się w następnych odcinkach wizyty w Klubie Piór, ale także w samym klubie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia.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 To wszystko w audycji numer 147, kolejny podcast jak zwykle. Za dwa tygodnie serdecznie zapraszam, do usłyszenia i cześć. A przed nami wspomniany Crudbox.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 Computer. That piece of shit was like a freaking robot